Nie znajdowały pokrycia w rzeczywistości. To nieprawda! Kłamstwo! Tajna historia Polski. Witam Państwo, Olga Braniecka, obok mnie dr Bogusław Kopka z Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej, który już gościł u nas w programie, który specjalizuje się w trudnej tematyce obozowo-łagrowej czasów II wojny światowej i czasów powojennych. Przyczyną, dla której dziś właśnie zaprosiłam pana doktora do studia, jest 712-stronicowa Książka wydana właśnie, właśnie księga wydana właśnie przez pana doktora o krótkim i wymownym tytule Koncentracjons Lager Warschau. Historia i następstwa. Największy obóz koncentracyjny w Warszawie położony na ogromnym terenie między ulicami Okopową, Gęsią, Zamenhofa i Cmentarzem Żydowskim mówiąc najogólniej budzi do dzisiaj ogromne kontrowersje i problemy dla historyków. Proszę mi powiedzieć czy one wynikają z tego, że nie ma już świadków i nie ma kogo zapytać jak to było naprawdę ile więziono tam osób kiedy ten obóz powstał, jak długo trwał, co się w nim działo, co się działo z tym terenem i z tymi zabudowaniami po wojnie, czy też wynika z tego, że są dwie odmienne zupełnie wersje oparte i w jednakowym stopniu na zeznaniach świadków czy też więźniów. I tylko naukowcy nie mogą wybrać jednej z nich. Witam, Witam Państwa serdecznie. Problem przede wszystkim polega ze specyficznej funkcji tego obozu, ponieważ obóz koncentracyjny w Warszawie powstał w 1943 roku na mocy decyzji Himmlera datowanej 9 października 1942 roku i miał on być przede wszystkim obozem, miał mieć charakter głównie funkcję ekonomiczną, to znaczy tam mieli być sprowadzani z obozu Auschwitz-Birkenau, Żydzi z, z całej Europy. Aby tutaj w Warszawie w sposób metodyczny zbierać materiały wszystkie, dokonywać jakby grabieży tego mienia pożydowskiego, którą Niemcy na masową skalę przeprowadzali i ci właśnie więźniowie mieli taki podstawowy cel. Stąd też mamy do czynienia z więźniami, którzy nie są jakby związani z miejscem skąd się, ani z krajem, z którego pochodzą, ani... Aha, ani, ani, nie ani to być nie polscy Żydzi, Tak, dlatego, Żydzi że po no, polscy brali... Żydzi niestety już byli w większości zamordowani wcześniej w ośrodkach zagłady akcji Reinhardt, czy też w, w, w, czy, w Treblince. W, Treblince. Wraca, w ramach tej akcji, wielkiej akcji... A 43, 22, a 43 rok... To, to już, już jest po po, Ta, po, po, po, Zgeta, po po powstaniu w Getcie, w getcie tak. Lidniowym i po zagładzie I teraz Zgeta. Niemcy oczywiście jako tak taki skrupulatny naród, który wszystko musi wykorzystać i spisać. Został opracowany plan zagospodarowania tego miejsca w ten sposób, że postanowiono zrównać ziemią getto jako teren obcy, narodowościowy, architektoniczny i zrównany z ziemią. I tak jak Moskwa, jak miała być wyzwolona przez, znaczy zajęta, wyzwolona, jak oni to mówili przez Niemców, miała być wielkim jeziorem, tak stać się wielkim jeziorem, tak Warszawa, tą centralna część Warszawy, która zajmowała to miałby być to wielki park. Lecz. Natomiast przed zburzeniem miano wykorzystać każdą cegłę, każdy kolorowy materiał, raczej różną metale. No i oczywiście nie ukrywajmy, że Żydzi przed ludobójstwem, przed pójściem do komory gazowej, ludzie zostawiali wszystko, co mieli. prawda? W związku z tym nie udawało się wszystko zabrać, w związku z tym wiele rzeczy było ukrytych, skry, cennych. No i to była ogromna dzielnica, która gromadziła pół miliona ludzi. I to wszystko w sposób metodyczny było segregowane, a następnie przez Kolej Wschodnią wywożone do Rzeszy. Natomiast takim punktem, taką Kanadą, czyli takim głównym punktem zbornym tych rzeczy cennych, były stawki. Czyli tam, gdzie był niedaleko Umszlak placu, ten, ten, ten, ten placu. tak tak. To, to tam miał być właśnie tam, to były te, te magazyny właśnie munduru, magazyny różnych rzeczy. Tam, tam to było składowane. Składowane wszystko. i tam przez więziów, między innymi więziówki. Segregowane. Serodowa. I stąd też my tak Praktycznie po ewakuacji tego obozu w, na kilka dni przed wyzwoleniem, przed wybuchem Powstania Warszawskiego, ci więźniowie, ci którzy przeżyli, zostali wywiezieni przez Kutno do Dachau no i po, jeżeli udało im się przeżyć, to powracali do, albo do rodzinnych stron, albo do Izraela. W związku z tym polscy historycy bezpośrednio nie mają dostępu do tych świadków. Natomiast możemy czerpać i powinniśmy to robić, zbierać świadectwa wśród warszawiaków. Bo mamy świadectwa mówiące o tym, relacje, że bardzo dużo warszawiaków udzielało pomocy Żydom. Gdzie? Na przykład o greckim mamy przykład bardzo pięknej miłości między Polką a, a Żydem greckim. no Tragicznej miłości, ponieważ często ci Żydzi pracowali w zakładach poza terenem getta, gdzie pracowali także Polacy. W związku z tym te kontakty były. prawda? były też między tak zwanym czarnym rynkiem. To znaczy, proszę pamiętać, że te, to, to jest centrum miasta. W związku z tym ci ludzie, czy też funkcjonariusze tego obozu wychodzili na zewnątrz i ta wymiana miała miejsce. W związku z tym to jest ogromny temat, który został zaniedbany przez moich kolegów, czy też, no nie chcę osądzać, ale w każdym razie mnóstwo jest pytań, na które trzeba jeszcze szukać odpowiedzi. I w ogóle jest to temat ogromny, to znaczy w, ten koncentracją z lager waszą Historia następstwa jest książka oczywiście mówiąca o obozie, ale jest to też historia Warszawy. Warszawy między dwoma wielkimi wydarzeniami, tragicznymi wydarzeniami z historii stolicy, a mianowicie między upadkiem powstania w getcie warszawskim, a historią powstania warszawskiego. warszawskiego Bardzo często mamy wiedzę, co się działo przed powstaniem albo w czasie powstania w getcie warszawskim. Później mamy jakby... Dziurę. Pojawia się jakaś próżnia i, i, i od razu się pojawiają nasi żołnierze powstania warszawskiego. Mm -hmm. A tutaj właśnie... A to jest ogromny okres jest czasu. Wypełnia. Nie mówię tylko o kwestii martyrologii, ponieważ tutaj też jest ogromny temat tych egzekucji ulicznych masowych, które mogą sugerować, że wybuch powstania warszawskiego to są różne zapytania, które się rodzą w ramach tego tematu. Czy to na przykład wybuch powstania warszawskiego w kontekście tego, o, co napisałem tutaj w tej książce, czy nie był na przykład prowokacją niemiecką. To znaczy, że tak już był umęczony Naród Warszawy tymi egzekucjami, tym bestialstwem, że, bestialstwem że w pewnym tak. momencie tylko wystarczyła iska, żeby to sprowokować. Pan pan Ale to takie takich możemy otwarte pytania, które czekają na odpowiedź i na bardziej, bardziej żeby wnikliwe badania. badania. Po wojnie. Ten teren został w jakiś sposób przystosowany przez nową władzę do życia pokojowego, że się tak wyrażę, no ale tam przecież pozostały, no baraków nie było. Nie, już. były baraki, tylko były, były zniszczone, baraki. natomiast można było je szybko odbudować, mhm. zwłaszcza te murowane i drewniane. Mhm. I, Ty, zostały, i było... zostało to skrzętnie zagospodarowane tak, przez tak, tę władzę tak, tak, tak. w bardzo zbliżony, można powiedzieć, sposób, to znaczy tam był obóz. Tak. Tak, obóz pracy najpierw dla jeńców, niemieckich jeńców wojennych. To był jeden z największych obozów zresztą, notabene jednieckich w Europie ówczesnej, więc w związku z tym to jest ogromny temat, który podjąłem swego czasu w swojej książce o obozach pracy w Polsce powojennej, ale również i profesor Jerzy Kochanowski w swojej monografii poświęconą jeńcom wojennym. No i później było zapomniane w więzienie, które przypomniał w swoich opowiadaniach Marek Nowakowski, Warszawa 2, Monopol. To było więzienie wybudowane właśnie przy ulicy Gęsi, troszeczkę dalej od Gęsiówki na terenie właśnie tutaj pośrodku tego dawnego obozu koncentracyjnego było wybudowane rękami niemieckich jeńców wojennych dla więźniów politycznych, klasowo obcych. Dla wrogów, było. Tak. I było to pod względem klasy, bo tak klasyfikowano więzienie, no sama nazwa, dwójka, czyli było drugie pod względem ważności po tym słynnym więzieniu na Mokotowie przy ulicy Rakowieckiej. I te więzienie trwało aż do 1956 roku. Później zostało zrównane z ziemią rozebrane. Hmm. Tam wybudowano bloki mieszkalne. mieszkalne i natomiast park. natomiast sam budynek Gęsiówki, czyli byłego więzienia wojskowego jest do dzisiaj niezagospodarowany i jest to teren zajęty przez park. Mini taki mały park, na którym mieszkańcy pobliskich bloków wypoczywają. Pieski tam mogą... mogą się rozprzestrzeniać też. Proszę powiedzieć, jakie są plany wobec tego miejsca? To znaczy, jeszcze jedno. Po pierwsze, czy powojenne losy tego właśnie, powojennego więzienia zostały zbadane? Czy to też wszystko jest jeszcze no przed tak, panami? Tak, no tak jak już powiedziałem, ja i profesor Jerzy Kochanowski przygotowali przyczynki do tych historii tych powojennych obozów i myślę, że takie podstawowe informacje w, tych, w mojej książce i w książce profesora Jerzego Kochanowskiego można znaleźć. Natomiast oczywiście praktycznie brak jest świadectw polskich więźniów, którzy byli Tam więzieni że w Warszawie 2. Mhm. Do dzisiaj jest to dla mnie nieodgadnione dlaczego. To czasami byli ludzie, mam takie informacje, z Wrocławia przywożeni. Ludzie, którzy byli na przykład farmaceutami, czyli w ramach bitwy o handel zostali znacjonalizowani zakłady i mhm. na przykład I przez komisję specjalną, mieście. czyli to byli ludzie wykształceni mhm. i oczywiście razem od nich dzielili te cele z więźniami Kryminalnymi. Mm -hmm. Mm -hmm. A tam przetrzymywano wrogów reżimu tak. wszelkiej maści, tak. to znaczy zarówno politycznych wrogów, jak i tak. ekonomicznych wrogów mm -hmm. reżimu. Przetrzymywano jeńców niemieckich. Tak, tak najpierw. Natomiast jeszcze trzeba powiedzieć, I że kiedy zajęta Warszawa została przez Armię Czerwoną w styczniu 1945 roku, to miejsce było od razu przystosowane przez MKWD na obóz. To jest obóz, taki spec obóz dla Akowców i tam mamy świadectwo że tam rozstrzeliwano żołnierzy Acha, no bo było to miejsce odosobnione i bardzo nieprzyjazne dla wszystkich, którzy by tam chcieli chodzić. No było taki księżycowy krajobraz, zresztą jak cała Warszawa, natomiast mhm. tam nic już nie było za wyjątkiem właśnie Kościoła świętego Augustyna, który mhm, dominował m. nad tą księżycowym krajobrazem. Mhm. I tam ma powstać, rozumiem, pomnik. Nie, tam ma powstać Muzeum Historii Żydów Polskich. Muzeum Historii Żydów Polskich, tu w miejsce osławionej Gęsiówki. Tak, dokładnie. Dobrze, ale czy przedtem będzie to miejsce zbadane w sposób, że się tak obrazowo wyrażę, dogłębny, bo mówił mi pan, że tam są piwnice jeszcze niezbadane, nie no, ja że tam mówię, tak, są tak. prochy i szczątki pomordowanych, o których nic nie wiadomo poza tym, że tam zostali zgromadzeni. Proszę pamiętać, że ja czerpię wiedzę z dokumentów. Czerpię informacje z dokumentów. Natomiast dokąd tego się nie sprawdzi namacalnie, czyli w sposób empiryczny, no to trudno orzekać, co tam się znajduje. Natomiast możemy przypuszczać, że po zasypaniu, po rozebraniu tego budynku, no, ponieważ no, obecnie tam jest park, nic nie ma tam, w związku z tym nie przypuszczam, żeby komunistom zależało, żeby tam burzyć też, rozbierać piwnice, no bo to byłyby ogromne łatwiej jest oczywiście rozebrać górę i ten. Natomiast tam też możemy przypuszczać, że zwłoki, Szcze. inhumowane szczątki, mm -hmm, inhumowane mm -hmm. w ramach po wojnie, nadal tam mogą się znajdować. Czyli jednak wszystko przed panami, historykami i przed tymi... I polskim ma... wymiarem sprawiedliwości. I polskim, bo to prokuratorzy muszą, prawda? Ma jeszcze państwa polskiego musi tutaj orzec ostatecznie. Orzec właśnie. No, proszę państwa, jeżeli ktokolwiek ma jakąkolwiek wiedzę na ten temat, Instytut Pamięci Narodowej w osobie pana doktora Kopki czeka na informacje, ponieważ, jak się okazuje, niby niedawna historia... A niby w centrum miasta, a nikt niczego... Miejsce to, czyli Gęściówka, do dnia dzisiejszego nie jest pisane na przykład w trakt pamięci i, i męczeństwa, jak inne tereny właśnie na terenie byłego getta warszawskiego na Muranowie. Dziękuję panu bardzo. Przypomnę, że gościł w studiu Polskiego Radia pan dr Bogusław Kopka z Instytutu Pamięci Narodowej, a żegna państwa Olga Braniecka.